Witamy słuchaczy w pierwszym, chyba można powiedzieć, że eksperymentalnym odcinku naszego podcastu. Słuchacze. No tak, są słuchacze, słuchają nas. Słuchaczu, słuchaj nas uważnie. Tak, bardzo. Podcast prowadzą mówiący te słowa Marcin Królik oraz... Marek Mroz. Tak. Zdecydowaliśmy, u, u. że pierwszą książką, znaczy w ogóle nie będziemy się tylko książkami zajmować, mam nadzieję. Inaczej, powiedz tak, że będziemy starali się rzeczywiście... Będziemy starali się czytać kulturę, ale tak się złożyło, że zaczynamy te czytanie tej kultury od czytania książki. Ale Jest zaczynamy od polemiki, bo Marcin powiedział, że tutaj nie tylko książkami będziemy się zajmować, a wcześniej mówiliśmy tylko o książkach. Ale chyba Marcin ma rację, ja jestem rzeczywiście na tak. No cóż, mój podcast, moje zasady. A Ty obejrzałeś spadkobierców? Jeszcze nie obejrzałem. A szkoda, bo byśmy od razu mogli sobie porozmawiać. A zrobimy następnym razem. No dobrze, to może wreszcie byśmy zaczęli. Więc pierwszą, pierwszym tekstem kultury, pierwszą książką, książką, którą omówimy jest króciutynka powieść Lolity Bosch pod tytułem Pingwiny. I może zanim przejdziemy do omówienia samej książki i do pewnej polemiki, która, która jak zwykle musiała się między nami narodzić. To może kilka słów o autorce. Yy, należy zaznaczyć, że nie ma zbyt wiele o niej w internecie. Ja osobiście znalazłem krótkie hasło tylko w hiszpańskojęzycznej Wikipedii i na, stronie po, i na stronie polskiego wydawcy. Jest też strona samej Rolity Bosch, ale, ale mój komputer zgłasza ją jako potencjalnie niebezpieczną. Nie wiem, jakieś wirusy się przyczepiły. No więc yy, tak, Lolita Bosch, autorka hiszpańsko-katalońska. Jest to wyraźnie rozróżnione. Urodzona w 1970 roku. Studiowała Filozofię na Uniwersytecie w Barcelonie. To bardzo ważna sprawa. Tak, książki, bardzo której waż... tutaj będziemy, o której tutaj będziemy mówić. Jak również w kontekście współprowadzącego i jego pewnej fiksacji czytelniczej, która się tutaj zapewne ujawni. Ale myślę, że nie tylko e, fiksacji czytelniczej, że tak ładnie ująłeś. Myślę, że, myślę, że akurat to kładzie pewien cień na książce Lolity Bosch dosyć istotne. Spróbujemy do tego dojść. E, tak, studiowała filozofię na Uniwersytecie w Barcelonie. Ponadto literaturoznawstwo, czyli jest bardzo wszechstronna, na Uniwersytecie w Mexico City. Chyba w Mexico City. Nie jestem na 100% pewien, ale w każdym razie w Meksyku. E, mieszkała tam kilka lat, jak również w Stanach Zjednoczonych. I co ciekawe, jest również autorką książek dla dzieci. Tak? tak jest bardzo wszechstronna. Ponadto, że pisuje książki dla dzieci, dostała też pewną hiszpańską nagrodę za eksperymenty literackie. I prawdopodobnie pingwiny będą się mieścić właśnie w tej poetyce eksperymentów bardziej. No dobrze, to przejdźmy do samej książki. Czy Marku chciałbyś w jakiś sposób nakreślić jej fabułę tak, na takim najprostszym poziomie? To Czy znaczy, mi się wydaje, że tutaj e, słuchacze pewnie m, e, musieliby jakby od tego zacząć, e, słuchając... E, my będziemy się, inaczej powiem, my będziemy się z Marcinem spie spierać na temat tej książki. Mhm. E, w dwóch różnych koncepcjach odczytania tej książki w, i w ogóle przez to też w dwóch różnych koncepcjach podejścia do literatury jako takiej. Tak, tak. tak e, natomiast e, natomiast no, musi być chyba jaki, jakiś desygnat tego, jak my mhm. będziemy na ten temat rozmawiać. Czyli myślę, że ta treść, znaczy ta fabuła w jakiś tam sposób powinna być zarysowana. Mhm. Przy czym My chyba z Marcinem razem nie jesteśmy w stanie określić tej fabuły yy, niezależnie od naszych koncepcji. Mhm. To jest chyba nie, nieuchronnie, jakby streszczając fabułę, od razu określamy naszą koncepcję, więc chyba to nie będzie jakby możliwe. No to prawda, no to może, to może bardzo enigmatycznie po prostu zarysujmy... Yy. I tu znowu pewnie zaraz moja koncepcja się włączy, jak zacznę mówić, ale trudno, to będziesz to strącał będziesz Książka koncentruje się na, na trzech postaciach. Na słowackim doktorze Glado w Klasie, który jest Węgrem. Który jest Węgrem, tak. Słowacki Węgier, który jest fikcyjną postacią na... również występuje tam postać Helen Keller niewidomej pisarki amerykańskiej, która jest postacią jak najbardziej realną i jakby zwornikiem występującym między tymi dwoma postaciami jest piękna Monika, która jest osobą również niewidomą i zostaje przez doktora Gladow-Klasa uleczona za pomocą bardzo nowatorskiej metody. Hmm, coś chciałbyś dodać? No, trochę mało, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo Musimy jakoś zarysować fabuła, więc ta fabuła polega na czymś takim, że jest właśnie ten słowacko-węgierski lekarz, który znowu nie jest lekarzem, mhm. albo staje się nim, kiedy jest. No właśnie, dawno... strasznie dużo zagadek tam. Kiedy jest, ale to, to może, to, to jeszcze do tego wrócimy, mhm. po prostu spokojnie. A więc jest słowacki lekarz, jest lekarz, który, jest, który odkrywa nowatorską metodę hmm, polegającą, znaczy nowatorską metodę leczenia ślepoty. Metoda jest skuteczna. Absolutnie. I uleczył tą metodą y, córkę y, wielkiego... Znanego okulisty. Tak, tak? wielkiego okulisty, który w, mimo różnych jakby sprawdzania różnych koncepcji nie dawał tutaj rady, mhm. a dzięki metodzie w klasa, bo to o nim mowa, y, ta metoda skutkowała. Mhm. Chociaż akurat, to może jeszcze zaraz, że ten lekarz, lekarz się o tym nie dowiedział. Mhm. Natomiast Natomiast ta metoda w, i to właśnie uleczył piękną Monikę, natomiast ta metoda jakby to powiedzieć, nie ma swoich reperkusji. To znaczy więcej, nie ma kontynuacji. Nie tak. ma jakby kontynuacji. Inni, którzy próbowali podjąć leczenia właśnie tą samą metodą, nie mieli już takich skutków. Mhm. A nawet nie mieli zgoła żadnych skutków. Drugą z takich postaci obok właśnie tej w, te, tego gladów klasa, tak jak Marcin powiedziałeś, ważną jest tutaj Helen Keller. Mhm która dla mnie mimo wszystko ma dosyć epizodyczny w charakter tej książki, znaczy ona ma bardziej uzasadniająca, bo przechodzimy mm. do swojej koncepcji. Mm. Tak, tak, dokładnie. W zależności mm. od koncepcji różne znaczenie będą miały poszczególne postacie prawdopodobnie. No właśnie. Zwłaszcza Helen Keller. Jak rozumiem, ona będzie kością niezgody. Eee, i, I tak. Chodzi, ale generalnie chodzi o coś takiego, że tak. Jest Helen Keller, która zakłada fundację do niewidomych. Ona jest takim zwornikiem, znaczy ta piękna Monika ją łącz i w jakiś tam sposób, mhm. ale, ale te dwie postaci jakby nie wpływają na siebie. Mhm. One może są komplementarne, ale to nie ma właściwie większego znaczenia. Yy, i, I no, tak powiesz powie, i teraz można się oczywiście zapytać, o czym jest ta powieść? No właśnie, tutaj już wkraczamy na teren, na terytorium naszych różnych koncepcji, ale, tak ale wiesz co? poczekaj, dalej? nie, zanim, ale zanim po przejdziemy dalej, nie, nie, nie, spokojnie, stresujemy się, bo to oczywiście nasz pierwszy taki podcast, mam nadzieję, że i dotrzemy, ale słuchaj Marek, chciałbym, może zanim przejdziemy dalej do, do, do omawiania naszych koncepcji i spierania się, to może zwrócilibyśmy uwagę na formę tej powieści, bo jest bardzo ciekawa. Tak, bardzo ważne jest to, i tutaj Marcin ma rację, bardzo ważne jest to w tej powieści, że ona jest napisana formą, tak jakbyśmy oglądali pewien dokument. Znaczy mm. ona jest napisana tylko w takiej formule paradokumentalnej. Tak, tak jakby ktoś tam relacjonował w, w pewnej kronice, w takiej kwaskronice jakieś tam zdarzenia, które miało właśnie miejsce i te zdarzenia jakby koncentrują się wokół tej słynnej metody i są jakby taką quasi-parabiografią mhm. e, zbeletryzowaną może biografią tego w klasa, mhm. klasa. Co ma dość ważne reperkusje dla czytania, dla procesu czytania, ponieważ zacierają nam się granice fikcji i faktów, tak naprawdę. No właśnie, to mógłbyś rozwinąć. Yy, ale to może za chwilę. to może nie, zajmijmy. już chyba teraz. To tak, myślę, najwyższy. że już teraz. To, a. Znaczy tak, rzeczywiście jakby... Już, już im powiedzmy. Tak? <laughs> już im powiedzmy. Rzeczywiście forma tej książki sprawia, że, że nie jesteśmy... tak, Znaczy gdybyśmy... Oczywiście, Mamy wiedzę, kto tutaj jest prawdziwy, a kto nie jest, ale gdybyśmy tę wiedzę wyłączyli, to rzeczywiście pojawia się problem z rozróżnieniem tych postaci. Kto tutaj, kto tutaj jest z jakiego świata, z jakiego porządku, ponieważ formuła dokumentu bardzo jakby e, uwierzytelnia całość tej sprawy. Zarówno metodę tego doktora, jak i jego, jego rolę w historii, to splecenie jego losów z, z losami Helen Keller i itd. Więc na, na tym poziomie występuje rzeczywiście pewne splątanie jeśli można użyć takiej terminologii z, z fizyki kwantowej. Splątanie fikcji z rzeczywistością, które jest bardzo ciekawym zabiegiem. Takim powiedziałbym stymulującym jak dla mnie. Ja Ci powiem Marcin, że ja o tym tak nie myślałem, ale jak to tak mówisz właśnie o takim splątaniu w znaczeniu fizycznym mm -hmm. przy mechanice kwantowej. Ja wiem, że lubisz to takie jest dosyć, terminy, to To jest siłę. dosyć ciekawe, to jest dosyć ciekawe, mm -hmm. wiesz? Mm -hmm. To jest dosyć ciekawe. Udało mi się na coś trafić. No dobrze, ale mm -hmm. to może w takim razie Przeszlibyśmy do tych naszych koncepcji i tutaj powiedzmy słuchaczom, że tak naprawdę powodem do, do tej dyskusji stała się recenzja książki, którą Marek napisał na swoim blogu. Link znajdziecie poniżej ale której ja kompletnie nie zrozumiałem tak naprawdę no. i poprosiłem Marka żeby mi wytłumaczył i pomimo, że chciałem Marcina wysłać do szkoły ale nie i już czytać. wiem o co mu chodziło, to tak naprawdę do końca dalej nie wiem no właśnie, może Marku wyłożyłbyś tak pokrótce swoją koncepcję zanim nasi słuchacze przejdą sami do, do Twojego tekstu i przeczytają czy i teraz ja właśnie nie wiem, czyli ja mam wyuszczyć teraz koncepcję, może mm. Państwo moglibyście usłyszeć najpierw jak Marcin to, to tłumaczy. Okej, okay, dobrze, to możemy to zamienić rzeczywiście. Więc yy, prawdopodobnie Nasze różne odczytania spodobałyby się bardzo samej, samej autorce, jako zarówno literaturoznawczyni, jak i filozofce. A to może być racja. No właśnie, ponieważ... Znaczy w, w koncepcji, w mojej koncepcji rozumienia tej książki, interpretacji tej książki, mhm. to Marcin, masz rację, to znaczy ona... W, ten dwugłos bardzo dobrze pasowałby do tej książki. No właśnie. Na, nawet muszę Państwu się poskarżyć, że Marek, kiedy rozmawialiśmy na ofie, oskarżył mnie, że czytam ją w staroświecki sposób. Ale myślę, że tak. myślę że Lolicie Borby to nie przeszkadzało. Sami zaraz Państwo to się, się tego dowiecie. Tak, no więc, więc e, ja sobie postawiłem taką roboczą tezę, że pingwiny są powieścią o o możliwości lub niemożliwości przekroczenia własnych ograniczeń, które, które, które stawiają przed nami okoliczności, świat zewnętrzny i no, wszelkie, wszelkie systemy, w jakie się wikłamy. I kluczowe dla, dla, dla tej mojej tezy są właśnie trzy postacie występujące tutaj, czyli właśnie dr Glad of Glass, Helen Keller i piękna Monika. Każda z tych postaci musi mierzyć się z jakimś ograniczeniem i każda inaczej z niego wychodzi. Doktor gladow klas już na samym wstępie powieści próbuje wykroczyć poza, poza swoją sferę społeczną. E, co, co przejawia się na przykład w tym, że chodzi do miejskich łaźni, czyli tak jakby pró, pró, próbuje wyjść poza, poza, na, poza nakreślony mu pewien schemat zachowań, poza, poza promień, który, który jego, jego klasa społeczna mu, mu tutaj wyznaczyła. Helen Keller z kolei dlatego właśnie tutaj podkreślam, że dla mnie ona jednak ma znaczenie jest takim przykładem osoby, która pozornie pozostając w świecie swoich ograniczeń tak naprawdę je przekracza, ponieważ Helen Keller była niewidoma, jak już powiedzieliśmy i nigdy wzroku nie odzyskała a jednak jakby potrafiła wyjść poza siebie w tym sensie, że dała siebie innym, że stworzyła fundację. W ogóle trzeba, tutaj chyba wypadałoby też nawiązać trochę do, do jej biografii, takiej po, pozaliterackiej. Helen Keller w ogóle była dzieckiem bardzo trudnym. Jej, jej jakby upośledzenie było bardzo, bardzo uciążliwe dla, dla, dla, dla jej rodziny i w ogóle dla otoczenia. I znalazła się bardzo wspaniała osoba, która była jej nauczycielką i która pomogła jej tę swoją właśnie taką dzikość wynikającą z, z niepełnosprawności pokonać. No i ona rzeczywiście to pokonała. Stała się takim jakby człowiekiem, który mimo ciemności zobaczył światło. I jest też piękna Monika, która jak już powiedzieliśmy, została uleczona, czyli odzyskała wzrok, fizycznie odzyskała wzrok, ale tak naprawdę nie wyszła ze swojej takiej wewnętrznej duchowej ślepoty, ponieważ, no, ponieważ pozostała dalej w tym swoim świecie. Została tym takim nielotem pingwinem nielotem właśnie. No i to był, był w zasadzie mój bardzo prosty, staroświecki Ale to, klucz zna, ale to znaczy, że odczytania. ona jak wychodziła Marcin, twoim zdaniem mhm. e, to znaczy tak, wszyscy tutaj jakoś wychodzą poza swoją strefę, w której są umieszczeni, ale e, ona już nie. Wiesz tak. co, niezupełnie, właśnie niezupełnie, bo mi się wydaje, że można by zbudować taką, taką, taką stopniowość. Że jest, jest Helen Keller, która wychodzi całkowicie, jest dr Gradov Klas, który próbuje, ale chyba nie do końca mu się udaje jest Monika, która, która jest pasywna. nie, nie próbuje. Tak, tak, tak. Można by taką triadę rzeczywiście zbudować. No i to w zasadzie byłby główny zrąb mojej interpretacji staroświeckiej. Od razu Marcin jak mówi Staroświecka, to się usprawiedliwia, żeby, tak, tak, tak. żeby no, jednak tak nie myślano. No jestem archaiczny, no, próbuję się usprawiedliwić. No ja powiem, a ja powiem odwrotnie, nowocześnie teraz powiem. <grym> Dobra, bez żartów. E, to znaczy moja koncepcja jest jakby, o Marcin teraz powiem holistyczna bardziej. E, e, moja koncepcja jest jakby oparta na zupełnie innych zrębach. I ona w ogóle jakby nie wchodzi w te rejony, które tutaj Marcin, bo może nawet, Marcin ma rację, ja nawet tutaj powiem, że nie będę z tym dyskutował, nie będę tutaj polemizował, tylko moja jest bardziej meta. O, <śmiech> to, to meta Dobra, mnie trochę bez niepokoi. Tej, bez tych żartów. <śmiech> nie, już tak, już tak na poważnie, mhm. przy, przy mojej koncepcji to wygląda troszeczkę inaczej, ja próbuję jakby ustruktury, ustrukturyzować ten świat. Jakoś tam zanalizować go bardziej rzeczywiście w całości. Znaczy, e, dla mnie w, e, ta książka polega na czymś takim, że tutaj są jakby dwa. Już chcesz gasić? Nie, nie, nie. Ktoś może przerwę zrobić na razie? Nie, trochę podsuwam się mikrofon, żeby cię A. słuchacze lepiej słyszeli. Aha. <laughs> żeby mój głos był jednak słyszalny. No wiesz, być może mówisz inteligentniej ode mnie, więc może lepiej, żeby to... No gorzej jak nie i wtedy no, będzie... Właśnie. A wtedy to będzie lepiej słychać, że jednak gorzej, że mniej inteligentnie. To się skompromitujesz tak. na własne życzenie. No ale to ty mi podsunęłeś ten mikrofon. Chciałem tylko pomóc. No to mów, no mów. Eee, mów. No, no właśnie. Ten zrób jakby tutaj, znaczy ta książka dla mnie polega na czymś takim, że ona jest jakby taką książką bardzo obrazoburczą. To znaczy ona, to jest książka, tak jak mówiliśmy wcześniej o filozoficznym wykształceniu e, Lolity Bosch, autorki tej książki w tej powieści Pingwiny, e, to moim zdaniem to ma akurat bardzo duże znaczenie. To znaczy ta książka jest pisana jakby w na przekór światu, e, światu, który zresztą dzisiaj ma te, też taki bardzo duży prymat jakiemuś, powiedzmy, światu materialistycznemu. To znaczy, świat, mhm. jest pewien świat w tej, pod, e, w tej książce, ta książka, tak jak mówiliśmy wcześniej, ona jest napisana takim, w, w takiej formule e, paradokumentu. Mhm. Na czym polega dokument? Dokument jest po prostu pewną kroniką, zbiorem pewnych relacji, które miały miejsce i których, które nie podlegają żadnej dyskusji. To jest rzecz oczywista. Ta książka też coś takiego suponuje, ale tylko suponuje, chociaż oczywiście też obraza burczo, potem to w mojej koncepcji, oczywiście interpretacji, mojej interpretacji to potem zdziera. I tutaj polega na tym, że mamy jakby niezaprzeczalne fakty w tej, w tej powieści. Mamy świat ontologii, który jest po prostu normalnie złożony, jak go znamy i wszystko tu jest tak, jak należy w tym świecie. Mhm. A więc tak, mamy tutaj lekarza, mamy jego metodę. Mhm. Poprzez związki przyczynowo-skutkowe ta metoda odnosi swój skutek, leczy ślepotę. Czyli to wszystko jest oparte na pewnej ontologii, mhm. którą świetnie, świetnie znamy. Idzie, jest, jest właśnie ten proces przyczynowo-skutkowy. Jeden fakt jest następstwem kolejnego faktu. Jedno się potem w, w, z drugim i tak dalej. I to oczywiście do czegoś, tam, do, do czegoś tam zmierza. Tylko, że zarazem tego wszystkiego w tym nie ma. No właśnie. I to, to, to mnie to... trochę zmroziło, szczerze mówiąc. <laughs> Moje nazwisko, przypomnę Państwu, mróz. E, to taka no, niemiła no. uwaga z Marcina Ostrona, ale cóż, może ją niestety przyjąć na siebie. E, w tej koncepcji jest coś takiego, że, w, znaczy w tej powieści jest coś takiego, że um, ona insynuuje pewne rzeczy. Mamy tutaj świat po prostu jakby niezbywalnych faktów, bo wszystko tutaj się zgadza. To mm -hmm. znaczy jest coś takiego, że jednak jakby na to nie spojrzeć, metoda z, y, okazała się skuteczna i y, pacjentka odzyskała wzrok. Mm -hmm. Ale za tym wszystkim, co tutaj jest, właściwie do, do tego awersu, który tutaj jest, jest od razu też rewers. I ten rewers jest zupełnie odwrotny. To znaczy nic tutaj, co jest pewne, nie jest pewne. E, tutaj tak na początku sobie dworowaliśmy trochę, ale rzeczywiście tak jest. To znaczy, Bladov Klas jest słowackim lekarzem, jest koniecą na Węgrzech i tak mhm. naprawdę nie jest słowakiem, tylko Węgram. Tak. Ale Węgram też nie jest Coś do końca. Coś jest i nie jest jednocześnie. Tak? E, ma swoją metodę, ta metoda okazuje się skuteczna, ale tak naprawdę, kiedy ją publikuje wreszcie i inni próbują iść w jego ślady, ona jest zupełnie nieskuteczna. Osoba, która odzyskała wzrok, jakby nic z tego kompletnie dla świata nie ma znaczenia. To znaczy z punktu widzenia właśnie świata, bo to jest może dobra, dobry punkt widzenia, z samego punktu widzenia świata nic właściwie się nie stało. Nie ma ani Gladow Klasa, ani nie ma, e, ani nie ma e, jego pacjentki, która odzyskała wzrok. Bo nic się więcej nie stało. Ona nie, jakby nie weszła w świat, który mogła inaczej troszeczkę oglądać. Po prostu mm. widziała go, ale zamknięta mniej więcej w tym samym domu. Mm. Mniej więcej w bardzo podobny sposób jak do tej pory. Tam się chyba tylko spacerami to różniło. Tak, tak. I, tak. i, i właściwie nic więcej. Była może bardziej samodzielna, ale, ale chyba też bez przesady nie można powiedzieć. By tam chyba miała jakąś, jakąś osobę pomagającą. Można Dobrze. było po nie oczekiwać więcej, tak? Znaczy, no, no tak, ale koncepcja głównie jest właśnie taka, że te fakty, które tutaj, które tutaj są i tutaj, które są tutaj niezbywalne, ten twardy świat ontologii, który nie, pod, nie podlega żadnej e, żadnej dyskusji, tutaj właśnie jest dyskusyjny i on jest kompletnie dyskusyjny. To znaczy wszystko, co tutaj jest, jakby się pojawia, jest zarazem e, niesamowicie dyskusyjne. Podobnie jest w ogóle sama formuła też tej książki, tak jak ty, Marcin zwracać uwagę, to znaczy mamy z jednej strony Glad of Klasa, który jest postacią fikcyjną zupełnie, a z drugiej strony w, e, autorka nawiązuje do Helen Keller, która w, w, no, tutaj też jest postacią fikcyjną, bo jest po prostu książka. No tak, styka ich ze sobą. Ale, ale tak, tak, ale ma jakby podstawy tego, że ona rzeczywiście gdzieś tam w świecie istniała, tak, no, można, ktoś taki i rzeczywiście się mamy tutaj będzie... quasi taką jakby biografię jej dotyczącą. Ona tutaj nie ma jakiegoś większego znaczenia. Poza tym właśnie, że jest jakby tym awersem do rewersu. No I, i, I to wszystko, moim zdaniem. I na tym mniej więcej moja koncepcja się właśnie tej książki objawia. Na tym ona mniej więcej polega. E, poczekaj Marek, bo jeszcze chciałem Cię o coś zapytać, bo w Twojej recenzji, której oczywiście dramatycznie przygotowany sobie nie wydrukowałem, więc nie potrafię zacytować dokładnie, ale tam było coś takiego, że tak naprawdę wartością tego, tej książki jest to, że sama książka powstała. To mnie tak trochę właśnie też zdziwiło i, i trochę zbuntowało przeciwko tej, tej Twojej interpretacji. Dlaczego uważasz, że fakt zaistnienia samej powieści jest tak znaczący? Chyba, że ja coś przekręciłem w tym momencie. nie nie Dobrze, mówisz Marcin. No właśnie, ale zanim myśmy zaczęli Ty nagrywać, na, nagrywać, e, nagrywać to, mhm. o czym e, to, teraz Państwo słuchacie, e, bo mimo tego, że już trochę czasu upłynęło Państwo, jak. jak spodziewanie do tej pory jeszcze liście. Wszyscy z za, zaparatym tchem słuchają. O, Nie, nie wszyscy, niektórzy, od, o, e, niektórzy już się wyłączyli, ale oni nie wiedzą o tym, że my ich komentujemy. Mm, więc nawet nie musimy już ich komentować. Ale Marcin, zanim myśmy zaczęli to nagrywać, mówiliśmy na temat koncepcji, Potem się właściwie czyta książki. I mhm. Tutaj Państwu powiem, że mówiliśmy, znaczy ja się przyznałem, że ja jak o tym myślałem i to pewnie niejednokrotnie, to zawsze e, dochodziłem tylko do bardzo banalnych konkluzji, aż wstydzę się ich mówić. Ale spytam się ciebie, Marcin, co Ty wtedy powiedziałeś, pamiętasz? Mhm. Yy, że Dlaczego ja czytam, tak? O to Ci chodzi? No. Znaczy, może nie tyle książki, co generalnie w ogóle teksty kultury. Ja użyłem takiego szerszego pojęcia. Powiedziałem, że obcuję z tekstami kultury po to, żeby wychwycić ukrytą w nich treść, żeby je zdeszyfrować ponieważ wierzę, że każdy, jakby każdy przejaw ludzkiej twórczości zawiera w sobie pewien ukryty przekaz i dla mnie ciekawe i inspirujące i ważne jest to, żeby ten przekaz wychwycić. No właśnie. jeśli Marcin na przykład spojrzylibyśmy w ten sposób na tą książkę, na tą mm -hmm. powieść, to ona myślę, że, że właśnie niosłaby w taką pewną informację deszyfrującą. To znaczy, w, bo ja to już nawet delikatnie chyba zaznaczyłem, to znaczy jest coś takiego, że mamy ten świat materialistyczny, znaczy my wszyscy żyjemy w pewnym świecie materialistycznym, jakoś tam odnosimy do tego pewnego realizmu, no nie? Bo to też jest Marcin, na przykład ta książka też jest jakby pewną polemiką z takim realizmem. Czy rozumiem, że gram na nosie poprzez samą swoją formę? Wiesz? No ale wiesz, to nie jest gra na nosie. Bym powiedział, że to jest po prostu jakby w umiejętny, fajny, poetycki w pewien sposób, e, na pewno literacki, e, polemika z czymś takim. E, i przedstawienie tego świata jakby z drugiej strony. Mhm. Yy, I na tym mniej więcej ta książka właśnie polega. Jakie to było Twoje pytanie? jeszcze? Raz Nie, dla, dla, dla, dlaczego dla, to? Dlaczego powiedziałeś, tak. I to? powiedziałeś, że fakt i, powieści no, jest tak, tak... Fakt, że powieść istniała jest tak znaczący. Tak, i, i, i, to jest, i to jest właśnie też część odpowiedzi na to pytanie właśnie. Bo mhm. wiesz, masz na przykład yy, formę tej powieści, yy, znaczy odpowiedzieć można to w ten sposób, że to, że ona powstała, prawda, jest już taką pewną polemiką i my się dzięki tej powieści czegoś dowiadujemy na temat świata, także w sposób Marcin, e, także Marcin w sposób e, literacki i na przykład filozoficzny również. No tak, ale w, nie wiem, czy zauważyłeś, ale mówiąc coś takiego w pewnym sensie, włączasz jakby... E, Chciałbym to jakoś ładnie ująć. Czynisz tak jakby powieść współbohaterką tej powieści w pewnym momencie. W pewnym znaczy, sensie. Tak, bo to jest jeszcze inne. No właśnie, to jest dla mnie, powiem Ci szczerze, druzgocące. Kurczę, ja już teraz nie pamiętam, co ja w tej recenzji, tam był ostatni akabity, on jest tutaj akurat ważny, bo do, do tego się to odnosi, no nie? Mhm. No to moje niechlujstwo sprawiło, że nie mamy jej teraz przed nosem. No mm, ale wiesz, no twoje niechlujstwo, co ja mam teraz powiedzieć, jak ja zapomniałem. To ja tam prawie? napisałem, no. <śmiech> Nie, ale no rzeczywiście przypisałeś dużą wagę sa samej powieści jako, jako znaczącemu elementowi. To akurat dobrze mi uczkiło w pamięci. Nie, i to jest racja, tylko wiesz co, ja teraz nie potrafię tego uzasadnić. górna. Hmm. Musimy Bo... zrobić stop, stop, ja sobie muszę przypomnieć. Zrób stop, pauza, proszę Tak, odnaleźliśmy rzeczoną recenzję, Marek teraz będzie tłumaczył. To znaczy mi chodziło tylko o coś takiego, dziękuję Marcin, że... <laughs> ale to chyba wytniesz, nie? Nie wiem. Cholera, jak nie wytniesz się, to teraz wszyscy słyszą i wy wyjdzie, Nie wiem, olibiał. czy będę umiał, bo jestem bardzo niedoświadczonym podcasterem. <grym> <grym> Proszę pamiętać, że, że te słowa, które były wcześniej, to one nie, nie padły tak naprawdę, tylko po prostu Marcin je jest na tyle już jakby w tym biegły, że on celowo złożył zdania z moich, tak, z, z moich z, z liter, liter i zmanipulował po prostu nagranie. Wszystko jasne. Taki Photoshop stworzył po prostu. Tak, audio, audio Photoshop, dokładnie. O, chodzi o coś takiego, że tak jak właśnie wcześniej mówiliśmy, to znaczy wszystko jest tutaj jakby poddane, wszystko, co tutaj jest jakby realne, jest od razu poddane antytezie. Wszystkie te, które tutaj są, od razu są poddane antytezie i właściwie nie ma tutaj żadnych jakby takich jasnych konkluzji. To znaczy wszystko, co tutaj w tej książce jest, w mojej interpretacji, jest od razu to tak, znaczy jakbyśmy mieli taki, znaczy jest od jest, jest od, jest od razu unicestwione, znaczy nie ma tutaj jakby takiej twardej materii, mhm. bo, bo ta książka jest w ten sposób budowana, to znaczy jest tutaj twarda, ontologiczna materia, mhm. która zarazem jest poddawana w... w nie wiem jakiego się tutaj słowa użyć... Znaczy chodzi o coś takiego, że, że jakby budujesz, wznosi się pewne ściany, ale od razu zaraz pokazuje się, że one tak naprawdę tutaj nie istnieją. Czy to nie bez kozery też o tym kocie Schrödinger'a wspomniałeś w swojej recenzji, prawda? Chyba chyba. Tak, chodzi, tak, chodzi. tak, dokładnie, bo chodzi tutaj takie właśnie pewne superpozycje. Jednocześnie znaczy, żywy, jednocześnie tak, i jest, martwy, jest tak? coś i zarazem czegoś nie ma, więc mhm. to, to jest, no, to jest już pewna teza. Tak, tak, Ale, ale właśnie, to. jeśli się tutaj stawia taką pewną tezę i od razu do tego pewną antytezę już mówię trochę ogólnie, bo to też... Ale coś z tego jednak wynika. Mhm. W tym sensie pozostaje jednak książka. Jakby mhm. na to nie spojrzeć, ten świat, który tutaj jest jakby zbudowany i od razu zaprzeczony samemu sobie, mhm. to jednak tworzy coś takiego jak, jak jakiś byt, to znaczy książkę. Czyli ma, znaczy masz na myśli ten fizyczny egzemplarz książki, który trzymam w ręku. No, no, niekonie znaczy, no niekoniecznie, że... no to powiem bycie tutaj jest. W tej rozumiem, książki. Rozumiem. No. Szerzej. Dobrze, znaczy ja to przyjmuję, ale muszę Ci wyznać i prawdopodobnie właśnie tutaj dotkniemy jądra naszego odwiecznego sporu o literaturę. Nie wiem, czy ja się dzisiaj nad, nadaję, ale dobra. Nie, ale to tylko tak zasugerujemy delikatnie. A czy dla, dla mnie rzeczą taką nie, nie, nie do przyjęcia i przeciw której ja się buntuję jest to, żeby, tak jak Ty sugerujesz, żeby całą książkę jakby poświęcać temu tematowi, że na tym opierać całą, cały jakby ciężar książki. Ale ta książka jest tak, Marcin, zbudowana. Mhm. Tak, tak, oczywiście, ale jakby mój bunt budzi to, że to wysuwasz na główny plan, że jakby te inne aspekty, które z kolei ja tutaj wyłuszczyłem, zdają się być zupełnie nieistotne. Czyli opierasz tak naprawdę... No zgoda. Czyli tak naprawdę tworzysz e, tak, takie pojęcie, że ta książka jest po prostu pewnym nie wiem, ontologicznym traktatem, traktatem o ontologii, nie wiem, tak można to na, y, określić? Ujętym w, w jakąś popularną ramę, więc takie proste pytanie z mojej strony. To po co pisać powieść? Nie można napisać eseju filozoficznego. No nie, Marcin, no, no nie. W no, e... powieści, mi się wydaje, że w powieści jednak należałoby coś więcej umieścić. To. Ja nie twierdzę, że tego, o czym ty mówisz, tam nie ma, ale, ale jest nie tylko to. O, ja nie wiem, czy to jest trochę jakby miejsca na taką dyskusję, powiem Ci jeszcze, że to wytniem najważniej, ale mhm. moim zdaniem ja się tej macznie z tobą nie zgodzę. Znaczy ty mhm. też stawiasz jakby pewne tezy, mhm. które mają taki sam charakter ontologiczny, czy tam wiesz, quasi mhm. filozoficzny. A czy to ma tylko znaczy, czegoś innego odno bo, ponieważ czego, Do czegoś jest to innego się odnoszą, mniejsze, co? No ale, ale wiesz Marcin, ale też stawiasz tutaj pewne tezy i mówisz o pewnych tezach, mm. które w, mimo to, że wwikłasz się w fabułę i jakby mm. wyciągasz z fabuły, mm. to jednak kiedy je przedstawiasz, to one już mają jakby charakter taki no, osobny. Zgoda. No, no, no, zgodzić, tak no, no właśnie i tutaj no, w interpretacji u mnie też jest coś takiego samego. Mm. Więc, więc ja się tutaj z Tobą akurat nie zgodzę. Znaczy, to nie jest jakby, myślę, chyba taka przestrzeń polemiczna, Aha. którą moglibyśmy tutaj jakoś otwierać. Znaczy, jasne, bo nie będziemy tutaj w tym momencie holistycznie mówić o naszych różnych koncepcjach literatury jako takich. Co, z co tym holizmem dzisiaj. To e, bardzo ładne słowo, podoba mi się. No, Holistyczne. No. Lubię to słowo po prostu. Więc rzeczywiście, to nie, to nie jest miejsce na nasz odwieczny spór o pryncypie literatury. Aczkolwiek nasza różnica zdań co do interpretacji tej powieści w jakiś sposób ten spór sygnalizuje. No dobrze, Marek, ale to czy w takim razie trochę tak... <śmiech> nie, nie przyjęlibyśmy takiej rozjemczej tezy na koniec, że może po prostu jakby geniusz tej książki polega na tym, że można ją tak różnorodnie czytać. Znaczy, zawsze literatura chyba, no. wysoka literatura zawsze No właśnie. się tym charakteryzuje, I... że jest wielobarstwo. No, no właśnie. Wiadomo. Czyli, mhm. Niezależnie od tego, co dla mnie lub dla Ciebie jest ważne, Liczy się tak naprawdę to, że to tam jest i że my mogliśmy to z tego wyciągnąć, z tej książki wyciągnąć. To prawda, my też trochę pokutujemy jednak w takiej interpretacji to nie wiem, czy Państwo mam za to przeprosić, czy nie, że jednak zawsze chyba tutaj będziemy jakoś dążyli do, te, do, do tego bardziej lub mniej otwarcie, co jednak autor miał na myśli. Bez takiej kompletnej dowolności. Bo pewnie też... Już to niekoniecznie, bo w końcu autor umarł. No zaczynamy się wikłać, no nie? Albo możemy przypisać, ja zawsze też mogę powiedzieć, że po prostu ja lepiej rozumiem tą książkę, niż autor sam ją napisał. Rozumiejąc, no nie? No, ale to możemy się wikłać. To, to akurat, akurat, akurat. No to, to to wytniemy na pewno, dobra? Bo ja Cię już o to z góry proszę. Natomiast chodzi o coś takiego, Marcin. No, mamy tutaj powieść, w ogóle, no proszę Państwa, w mamy tutaj powieść, która jakby od razu z... Wyłuszcza pewne fakty, określa je, buduje do nich uzasadnienie, a potem z nimi zrywa i ta książka jest właściwie przez cały czas w ten sposób złożona, wszystko tutaj takie jest łącznie z samym tytułem czyli możemy domniemywać świadomy zabieg autorki po prostu. Tak. który do tego zmierza do, dokładnie, łącznie z, e, państwo z, z, z, z zwróćcie Państwo uwagę my tutaj z Marcinem sobie trochę go, e, gaworzymy na temat tej książki jakoś tam mimo próbujemy interpretować ale z, e, sam tytuł nam się pojawia tylko w kontekście tytułu, to znaczy w ogóle go nie interpretujemy no właśnie, tytuł to jest też ciekawe eee, zagadnienie no właśnie i co? to jest rzecz zupełnie. Skąd się ten tytuł jakby wziął? Mhm. Tak naprawdę, no znaczy, tutaj też Marcin trochę ci cię mogę odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. E, Glad of Class jest autorem też książki. Tak, tak, właśnie. A, zapomnieliśmy o tym no, wspomnieć. No, no właśnie, Glad of Class jest autorem książki, ale mhm. niespodziewanie, ponieważ on się stał sławny po, poprzez odkrycie tej metody leczenia ślepoty, e, ale niespodziewanie on nie napisał książki w, w dotyczące właśnie tej metody, czy w ogóle jakichś takich form ślepota, albo w ogóle to nie była książka medyczna. To była po prostu książka, e, książka d, d, która nosiła tak tytuł tak? Pingwinu, Pingwiny. Pingwiny. I była po prostu jakiś esej, chyba jakimś traktat, jakiś traktat. Tak, traktat, traktat tak, tak, tak, tak, No właśnie, teraz my mamy i e, autorem książki, Glad of class jest autorem książki, ktoś się nazywa pingwiny, a my z drugiej strony, jako czytelnicy, czytamy książki, która się nazywa pingwiny i która również ma charakter e, paradokumentalny, czyli mniej więcej tak. tak, jak ma na przykład te pingwiny, więc być może my czytamy książkę w książce oczywiście i to mm -hmm. jest pewnie dobry kierunek, właściwy. Tak, prawdopodobnie nawet przyznałbym tu rację. E, dla, e, Natomiast skąd się te pingwiny wzięły? No nie tylko, mm -hmm. bo, bo to nie chodzi o jakiś przypadkowy tytuł, ona tam próbuje jakoś tłumaczyć, tak naprawdę nie ma tutaj wyjaśnienia do tego, dlaczego są pisane. No z... Ale ona Aha. tylko sugeruje na mhm. samym początku, rzecz zupełnie absurdalną, znaczy ja nie znam się na biologii, więc nie wiem zupełnie, ale podejrzewam, że to jest rzecz absurdalna, mhm. ale która właśnie jakby jest, mogę ją jakby zacytować przy, przy przywołać ją y, przy mojej interpretacji, bo ona mi tutaj jakby bardzo dobrze pasuje. To znaczy jest coś takiego, że y, ona sugeruje, że pingwiny kiedyś żyły w ciepłych klimatach, tylko po prostu nie wiadomo, z niewiadomych przyczyn przeszły w, w klimaty o, o, no, odwrotne można powiedzieć. E, tak, że przeszły jakby w i no, rozumiemy, że to się jakby na na takim poziomie, znaczy na, na takim poziomie to może źle powiedziane, rozumiemy, że to się jakby przekształciło w, w, zgodnie z y, teorią doboru naturalnego, znaczy nie doboru naturalnego, tylko po prostu przystosowania się organizmów do, do życia w, w innych warunkach. Y, czyli właśnie w takim sposobie przyczynowo-skutkowym Darwina. Hmm. Y, to jest oczywiście fikcja, ale to jest napisane tak, jakby rzeczywiście i to jest w ogóle taką y, napisane taką formułą, jakby w ogóle to nie ulegało wątpliwości. Eee, wiesz co, no to ja może jeszcze coś dodam od siebie a propos tych pingwinów. Ja też się zastanawiałem nad tym tytułem i oczywiście doszedłem do nieco innych wniosków, prawdopodobnie dużo mniej wysublimowanych. Znaczy by, być może po prostu... <słuchaj> <słuchaj> Marcin, nie, wręcz się tak ludzie nas słuchają. <słuchaj> być może po prostu chodzi o naturę pingwinów jako nielotów, o to, że one są ptakami, ale tak naprawdę nie latają, czyli w pewnym sensie są uziemione. I sądzisz, że można by też tutaj... To znaczy zgoda, ale, w, ale znowu to sobie, wiesz, hmm. dopasuje załogodankie za no, moje. Ka każdy... no, nie, ta ta zgoda, że to, pasuje, są, tak? że to są ptaki, które nie latają. To znaczy są ptaki, ale zarazem nie są ptaki. No właśnie, tak. No nie? I, I znowu mamy to samo oczywiście. Mają niby jakieś tam wykształcone skrzydełka przez naturę, ale ich praktycznie nie używają. Tak. Słabe są te skrzydła bardzo. No, no właśnie, czyli i są, i nie są zarazem. Tak jak mm -hmm. wszystko właśnie w tej powieści. No właśnie, znowu ta dwoistość się pojawia. To znaczy ta superpozycja w właśnie. znaczeniu właśnie mm -hmm. mechaniki kwantowej, kiedy jest i tak, i nie zarazem. I ta książka właśnie o czymś takim jest. W mm -hmm. tym sensie ten tytuł również ma jakby takie w, takie kolikacje. On ma tutaj znaczenie i nie ma zarazem. Bo też można oczywiście powiedzieć tak, no Inna z wersji interpretacyjnych, jakby alternatywna albo, albo taka wypełniająca. To Marcin, na przykład, wiesz, może też w takim bardziej tradycyjnym już, Na przykład w kontekście egzystencjalnym można tą książkę również czytać. No, zapewne, tak. To znaczy jest coś takiego, jest coś takiego że mamy tutaj traktat o pingwinach. Tak jak na przykład... Tak jak się na przykład pisze na temat, nie wiem, jakichś zwierząt, prawda, czy tutaj właśnie pingwinów konkretnie mielibyśmy jakiś traktat. Czyli po prostu opisujemy pewną sytuację powiedzmy społeczną, quasi społeczną, hmm. ale przy, przede wszystkim jakoś tam bytową danych, e, danych istot żyjących, prawda, na przykład mrówek, e, czy czegoś takiego. No i piszemy to oczywiście w języku paradokumentalnym, hmm. tak jak na przykład książki pingwiny. E, I tak samo można na przykład napisać o ludziach. Zgoda, zgoda. E, I tutaj na przykład piszemy o tych ludziach, tylko że Ważne jest to, że, my nie, że na przykład ta książka pisana w ten sposób nie jest już o ludziach jakby pisana w taki sam sposób, jak oni to rozumieją. A w jaki sposób ludzie rozumieją świat? Powiedzmy teraz. No, bardziej w sposób taki materialistyczny, realistyczny, prawda? A ta książka... A ta, no właśnie, a ta książka, jeśli jest jakby pisana z innego punktu widzenia niż z punktu widzenia człowieka, bo tutaj tak jakby człowiek pisał o pingwinach, tak na przykład, nie wiem, jakaś inna istota, jakiś pingwin pisze o człowieku, prawda? A więc tutaj już ten świat materialny nie jest już taki materialny. I, on, tak, i on się tutaj się to pole, tak? tak i, no, no właśnie, i on się już tutaj jakby tak z, y, zaczyna roz, y, rozbiegać. Ale mówię tutaj w, sen, w sensie egzystencjalnym, bo czego my się z tej książkiem przedowiadujemy? Że te wszystkie fakty, do których my przy, przywiązujemy takie duże znaczenie, zwłaszcza w tym współczesnym świecie, prawda, gdzie to wszystko ma takie duże znaczenie, one nie mają w ogóle żadnego znaczenia. No tak, my same się kompromitują. One nawet nie, nie, nie tylko, że się kompromitują. Odkrywamy metodę bardzo ważną dla świata. To znaczy, ktoś jest ślepy, a nagle widzi. Mhm. E, a tutaj okazuje się, że to, no, to nie ma znaczenia. Tak? Nic to tak naprawdę nie znaczy. I tak jest ze wszystkim w tej książce. Wszystko, co tutaj jest, łącznie z Heleną Keller, która się tutaj pojawia i jego infundacją, która ma tam znaczenie. To wszystko, wszystko, wszystko jest bardzo, no, nie wiem jak to powiedzieć, nie chcę powiedzieć ulotne, ale mniej więcej chyba w takim kontekście mógłbym jednak powiedzieć. Wyglotliwe, umowne. Hmm. Umowne, to jest może bardziej, to jest chyba właściwe słowo. Wzbudziłeś mhm. mhm. no we mnie lekki niepokój, ale ja i tak będę się upierał, że nawet to, co Ty mówisz, dałoby się prawem kaduka podciągnąć pod moją interpretację. E, czy kończymy temat? Tak, właśnie chciałem to zaproponować, chyba że okay. Państwo jeszcze chcecie coś powiedzieć. To prosimy ewentualnie w komentarzach to... zostawić. Tak, nas. i też bylibyśmy chyba wdzięczni za jakieś komentarze słowne. Mhm. Ewentualnie jeśli będą pisemne, to też chętnie się do tego odniesiemy. Mhm. Pewnie w formule bardzo podobne. Natomiast jeśli tak. byłaby jakaś polemika, jeśli byłaby jakaś polemika, to to zachęcamy, bo my chętnie też byśmy się jakoś do tego odnieśli. Podcasterzy do mikrofonów. E... Jeśli ktoś chciałby jakoś, nie wiem, książkę, gdzie można zdobyć, to też możemy pomóc. Tak, możemy tutaj Mar informacji. Tak, jakiś adres do nas jest. Na blogu Marcina w każdym razie można go znaleźć. No, jest, możliwość kontaktu jest spora. Dobrze, no cóż, to nie mówimy o czym będzie następny podcast, bo sami nie wiemy tak do końca i nie wiemy też kiedy będzie. <laughs> my jesteśmy nieregularnikiem. No nie, ale jakoś, nie, jakoś spróbujemy niedługo. Ale staramy się za długo nie, nie czekać. Tak. Proszę pamiętać, że my jakby mówiąc też, nie jesteśmy słuchaczami jeszcze tego. Potem już będziemy słuchaczami i też tak, będziemy w to nie, jakoś ingerować. Potem się przerazimy. No dobrze, więc cóż, pozostało powiedzieć. Do usłyszenia. No, no dobra Marcin, to polewaj tą wódkę i pijemy dalej. Tak jest, dawaj. Ciao.